Słuchacie Wikiradia. E, wróćmy do mnie źródeł, znaczy wróćmy do później. źródeł, to źródeł jako takich, prawda? To jest słowa robimy na biegu, teraz na kolanie, e... także nie jestem dokończona w pełni. Natomiast <Mechanisms> pamiętacie, o, wszyscy pamiętają, jak wygląda Korzysta. tak właśnie, rok temu go zdefiniowaliśmy tutaj w ten sposób. Co widzimy, prawda? Jest tutaj jego laptop, który właśnie wypełnia kolejnymi witami, ale z tyłu są te źródła, prawda? Biblioteka. To jest ta biblioteka, to gdzie, no wczoraj też byliśmy w takim podobnym obiekcie. No więc, źródła. Skąd czerpiemy wodę? Tak? Skąd czerpiemy tę wodę nasz młyn? No, może to być z kranu. Może to być woda mineralna, prawda? Źródlana często w nazwie. No, czasami się okaże, że tak naprawdę to jest ta rurka, ale z tego urządzenia. No i właśnie, a szukamy tych źródeł, prawda, tych prawdziwych, tych pierwotnych, tego, gdzie ta woda tryska z tej matki ziemi i kiedy możemy powiedzieć, że tak, to jest ta wiedza prawdziwa i na niej, oprzyjmy nasze artykuły, na niej zróbmy tą batutę, nie? A, nie, a nie na tym ścieku z poprzedniego slajdu. Jaka jest praktyka? Praktyka jest taka, tutaj akurat w tak, mojej branży, e, artykuł z Simon Inspira, tutaj spojrzymy, 90% linków to jest do transportu publicznego.pl, e, czyli no śmieszny portal, e, czy rynek kolejowy, który publikuje, wszystko co się na nich wyśle. E, żeby ciekawy artykuł artykuły są właściwie od jednej osoby. Jedyny merytoryczny jest gdzieś tam, gdzieś tam, gdzie akurat jak paru inżynierów nie rozwiednie napisało, w angielskiej i zostały wzięte pewne dane z tego artykułu, oczywiście przetłumaczone w sposób bardzo dowolny i... mając na co dzień czynienia z tą dokumentacją, wiem, że to jest trochę inaczej. I... Dlaczego, że tak powiem, nie za bardzo mi się podoba odwoływanie się do źródeł e, takich właśnie dziennikarskich, a zwłaszcza do, e, do takich portali, na zasadzie ktoś zrobił portal niszowy, więc do niego się odwołuję bardzo łatwo. Tu mamy przykład, to jest akurat zdjęcie, które zrobiłem e, w tym tygodniu na wystawie e, motoru, takiej Muzeum Techniki dotyczącej uruchomienia produkcji dużego Fiata. E, widzimy tutaj, jak e, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc dziennikarze motoryzacyjni, owszem, to było PRL-u, raz zachwycali się danym modelem samochodu, raz mówili, że jest bardzo zły i wsteczny, i ten drugi ma być lepszy. Właśnie w kontekście tego, jakie były zmiany decyzji, który w końcu model będzie produkowany na żerawiu. Także yy, dziennikarska nierzetelność niestety jest niest i na szczęście, albo niestety jest udokumentowana. No to może książka, prawda? Kojarzycie taki plan, wczoraj byliśmy w takim obiekcie śmiesznym, nazywa się biblioteka ECS. No i Śmiech. tutaj mamy mnóstwo różnych półeczek, różnych, różnych kategorii w, naszych, w naszym tym, no i mamy wiele półek. Na tych wszystkich półkach znalazłem aż trzy książki, które dotyczą motoryzacji, znaczy techniki w miarę. Tak były, tutaj jest to maluchu, ale zaznaczymy, maluch, samochody i motocykle PRL. Słabe książkę, jakie przyjrzę, Ale w ogóle są. No dobrze, no to szukamy dalej, tak? Mam książkę. Proszę bardzo, udało się. Poszedłem do... E, gdzieś znalazłem, można książkę kupić po prostu, tak? Bo w bibliotekach często nie ma. Znalazłem jeszcze sobie drugie źródło, tak dla pewności, żeby móc zweryfikować. No i sobie czytamy po kolei, na przykład tutaj mamy opis, gdzie jest przód lokomotywy, gdzie jest tył, gdzie ma gdzie ma sprężkę. <gry> eee, sobie możemy przeczytać na przykład takie ciekawe rzeczy jak też moja instalacja na 512V. Tam gdzieś mamy. mamy też jakieś, jakieś inne... No, Lokomotywa 12. No właśnie dalej będę o tym mówić, Cześć, prawda? Ale gdzieś no jest źródło. Źródło. Jak będę pisał artykuł, to napiszę no źródło, bo po lokomotywy polskiej produkcji. Pach! jest. Źródło. Bach, jest. Gotowe. Yy, weryfikujemy. Bierzemy drugi artykuł. Tu mamy yy, również pojawia się nam 12V. Yy, tam się również pojawia kilka innych śmiesznych rzeczy, jak na przykład. E, tutaj mamy opis silnika, który jest zupełnie odwrotny do tego, co jest w książce. E, mamy na przykład w jednym miejscu... O, muszę no, gdzie to działa? Tu mamy zbiornik o pojemności 254 litry. Dwie strony dalej, nagle ten zbiornik o te 4 litry traci. E, o, tak? Więc jest fajnie, jest to fajnie. To jest te 4 litry na dole, których po prostu silnik już nie zasza, bo tam jest mój bagno. E, no więc, co robimy w takim razie? No to może jednak źródło, tak? Źródło, to źródło pierwotne, to, które wyszukamy gdzieś tam w górach czy w lesie, to są właśnie, o, takie dokumenty. E, Allegro, bardzo fajne miejsce do pozyskiwania, e, ale nie tylko, tak? Na szczęście tutaj ze sprawą e, naszej koleżanki Marty, że tak powiem, będę na szczęście gościł w Muzeum Kolejnictwa Szokterzy, które nie niepotrzebnie bo oni tam też mają. E, i te źródła, prawda, nie, nie, które opisują nam to, co tutaj też poprzednio, że ten przód i tył lokomotywy opisane w jednej książce są dokładnie odwrotne. Bo to inżynier określa, gdzie przód i tył, a nie redaktor książki. Jeszcze mamy, tutaj właśnie, że instalacja ma jednak 24 V, mamy dokładnie pojemność tego zbiornika paliwa i tak dalej. To mamy w źródłach. Owszem, jak w tych źródłach poszły, to też najdziemy ścisłości, że inżynierowie ich chyba nie do końca wiedzieli, jaką skrzynię biegów zamontowali, bo raz tak, nazywa taka, raz inaczej. Podobnie, nikio, podobnie z silnikiem, podobnie z niemistrza. Ale mimo wszystko łatwiej się nam podnieść do tego, łatwiej się i skuteczniej nam się oprzeć, bo wtedy nawet jeżeli napiszemy jakiś, jakiś bałol, to możemy, odwołując się bezpośrednio do źródła, tworzyć pewną naukowość tego artykułu. Cztery minuty zostawiam. Działam, działam. Czyli cztery minuty zostawiam. E, jeszcze mi zrobię jedną rzecz tutaj. E, tak, a propos naukowości wczorajszej dyskusji e, wieczornej a propos poprawności językowych dobrych przykładów do Wiki e, gdzie widzę Krokusa, widzę, jest Krokus. E, tu mamy na przykład e, opis mamy perforowane otwory. Ale książka przyszła recenzję, dobre mi to no więc wydało. E, ja ciekawe jestem, jak zrobili osób, które potem perforowali. E, no. No Tak czy inaczej, książki, które wydawałoby się wow, super źródło, nie są super źródłami. Źródła, które znajdziemy gdzieś w archiwaliach, które wow, oryginał, też nie są super. To jest problem tak naprawdę, więc jakie jest Opola do działania według mnie? Gdzie możemy szukać miejsca, gdzie jest tylko tej nieubitej ziemi, którą możemy zaorać? Znacie takie? No, no, no, no właśnie, mamy wiki źródła, wspaniały projekt, tak naprawdę bardzo niewykorzystany według mnie. Na wiki źródłach jest mnóstwo niesamowitych rzeczy, gdzie możemy się odwoływać bezpośrednio, linkując do konkretnej strony, do konkretnego kapitułu. Tu możemy pokazać w artykule, że o w tym miejscu opisuje to dokładnie inny autor dawniej w jakiejś publikacji. Mamy wiki commons. No, w pewien sposób wiki źródła czerpią też na tym, na tym silniku wiki commons, bo tam można zamieszkać grafikę które potem w sobie wykorzystamy. Mało mamy takie cytaty. Czy na przykład prawem yeah, cytatu yeah, nie moglibyśmy yeah. jednego akapitu, jednego zdania z książki wrzucić na zasadzie, autor napisał tymi słowy? Nie, nie, minuty. To jest taka taka, taka moje dyskusja na ten temat. Według mnie warto się zastanowić, jak zrobić w ten sposób, żeby te Przepisy, które mamy na dole strony, żeby stawały się aktywnymi linkami do konkretnych treści, do weryfikowalności dla każdego czytelnika. Żeby można było w ten sposób pokazać, że nasze artykuły nie tylko są fajne i ciekawe, ale również mają ten e, pierwiastek naukowości, który nie do końca jest takim teorem, które by nie lubimy. Wszystko tak? Dziękuję bardzo. Pytam. A ty zdominowałeś tę dyskusję. to <śmiech> tak to znaczy nowy problem generalnie to byłby fajny pomysł, gdyby nie zasada WPWR, w związku z którą możemy korzystać tylko z rzeczy opublikowanych. No to jest, to jest, to jest opublikowany. e Więc w momencie, w momencie jeśli to jest dokument archiwalny. Jeżeli to publikuj na komójcie, to. Nie, jeżeli to jest publikujesz na komójsie, to jest ok. Jeżeli możesz to opublikować na komójsie. I to jest największy problem. No, I to jest największy problem. Bo jeżeli możesz to opublikować wiki źródła lub na pomoc, to jest ok, to się można na to powołać. Natomiast w większości przypadków takich rzeczy nie możesz. Na wiki źródła fajnie, można się odwołać do, załóżmy, cytatu z jakiejś starej powieści, ale no nie oszukujmy się, rzeczy, które, no, że tak powiem, są pracami naukowymi, z wieku XIX czy początku XX są, bardzo mało nam dla nas przydatne, generalnie. No, bo... znaczy, ale to jest też kwestia tego, że po pierwszej stronie z jednej strony Wikidułak głównie, ym, to aż się zdziwiła, no, że wiecie, w sytuacji nie, y, nie ma polonistów, nie ma y, jest więcej inżynierów niż, y, niż literatów, Yy, to mnie zdziwiło, tak? bo na, oglądając i kiedyś, myślałem, wow, kurczę, a taka biblioteka, beletrystyka, super. Nie? I myślałem, pewnie sam, sami literaci. Yy, I rzeczywiście tak jest, że po pierwsze na nie ma zbyt dużo takich informacji fajnych inżyniersko, po drugie te, które byśmy mogli tam zamieścić w wielu przypadkach, tak jak mówisz, są mocno passé, tak? mocno przestarzałe. Yy, to też jest problem. To jest problem właśnie praw autorskich, ale jest też y, kwestia, to co mówiłaś, nie wszystko można publikować, dlatego tak jak pokazałem jako przykład na początek y, przypisy do y, pojazdu Siemens Inspiro, no tak jak czuło oko zobaczy koszulkę, w której dzisiaj jestem, y, no to y, tak wi wiele mógłbym poprawić, ale nie mogę poprawić, bo to co mógłbym opublikować to nie mogę opublikować ale tu wbóły są ja. dobrze, wszystko, wszystko, dziękuję, dziękuję. Trzeba ba zdania. Ba zdania. Trzeba dwa zdania was zdania trzeba zdania, budzić pierwsze nie mówił, jak jest. Zgłoszenia <śmiech> do Urzędu Dozoru Targicznego nie podlegają prawa autorskiego, bo dostępne mogą być publikowane. Tak. To po pierwsze. Po drugie, przypadek korugatora, to znaczy autor książki się po prostu myli i nie potrafi czytać źródeł. Ważniejsze są te źródła pierwotne, faktyczne, robione przez ludzi, którzy się znają. Była na Wikipedii sprawa słonego mięśnia korugatora, jeśli ktoś nie pamięta, to sobie przejrzy archiwa. W związku z tym odwołujemy się do tych pierwotnych źródeł jak najlepszych. Źródła błędne muszą podlegać politycznym. Zmieścił się. Wow. Mimo wszystko jednak trzeba pamiętać, że jeżeli, jeżeli to są źródła opublikowane, to okej, okay, ale do czegoś takiego jak nieopublikowana dokumentacja nie możemy sięgać. Musimy trzeba sami się godzić na to że wiemy, że coś jest błędnie w opublikowanych wszystkich materiałach z tym nic nie można zrobić. Prawda materialna Dążenie do prawdy, to trzeba porzucić, bo to jest podstawa tego projektu. Z ja, tak się powiem, zgadzam i właśnie to, to, to jest ten Faktycznie my nie je jesteśmy po to, żeby że zaświadczyć prawdę, tylko opisywać świat żołania. tak, jak opisują ten świat inni. Master. Ja, y y ja Chcesz ten komentarz do tego? Do tego właśnie. tak, właśnie o, o tym jest cała prezentacja, że tak naprawdę tu są te przestrzeni do zaorania, czyli znam <śmiech> źródło, znalazłem to źródło pierwotne, to nie piszę, że bo mam je w szufladzie, tylko zamieszczam je na rzucam wrzucam je na wiki źródła, tam opracuję, i mogę pokazać, że ten akapit. ten może. Ja właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć, bo na wiki źródłach mamy super źródła, głównie literackie w tej chwili, biera, ja tu się kłaniam głęboko, nisko i w ogóle po prostu y, za twoją robotę, którą tam robisz, rewelacyjną. Ale głównie ty. Pociągniesz ten projekt? Natomiast jak o co mówisz, to może jest taki moment, żeby na wiki źródłach zrobić projekt techniczny i pociągnąć rzeczy pod tytułem dokumentacje i inne rzeczy, zacząć tam wrzucać, opracowywać. Właśnie nie przez literatów, tylko na zbitnych inżynierów, którzy lubimy sobie grzebać w dokumentacjach i to, to, to myślę, że to jest taki fajny pomysł, żeby coś takiego zrobić, tak? zacząć grzebać w tym i zacząć wrzucać. Dobrze, komentarz? Jeszcze nie tutaj do ale do jednym zdaniem. Ja powiem krótko. To, te, z punktu widzenia projektu samego nie widzę przeszkód w umieszczeniu takich tekstów ilustrujących artykuły w Wikipedii. Natomiast widzę potencjalny problem prawny, prawo Stanów Zjednoczonych, które publika data publikacji decyduje, nieopublikowane teksty... No, są są to od chwili publikacji, 10, albo 120, 120 lat. To są dokumenty urzędowe, do, do, ta. także akurat tak, tutaj, jest, tutaj nie mamy problemu. Nie podlegają różnym prawo Dobrze, słuchajcie, ponieważ czas minął w tej chwili, a film dotknął naprawdę bardzo istotnego problemu merytorycznego. Bardzo dziękujemy za tą prezentację, za tę dyskusję.